NARUTO Jeszcze chwilę. Spójrz, to Wysadzenie tego balona right jest, niż myślałem. Dobrze, daj znać, jak Ci się uda, jak to trochę odpocznę. to Czas na małą przerwę. Hej! Co ty wyrabiasz? Ćwicz dalej, a ja się trochę zdrzemnę. To mi pomoże usnąć. Niepotrzebnie, to nie potrwa długo. Tak, tak, jasne. Obudź mnie, jak opanujesz tę sztukę. Spójrz na to! Ha! Zrobię to zanim zamkniesz oczy, ty leniwy dziadko! Idź dalej, a balon wybuchnie. O rany. Dlaczego mi nie wychodzi? Aha. Jak? Udało ci się? No... Nie zupełnie, ale jestem bardzo blisko. A, to miała być krótka drzemka, a wyszedł wspaniały sen. E, powiedz mi, co mam zrobić, żeby ten balon wybuchł? Jak już mówiłem, dowiesz się tego, gdy uda ci się to zrobić. E. <laughs> Jednak... Pomimo tego, że powinieneś sam opanować tę trudną technikę metodą prób i błędów, uh -huh, uh -huh. to mogę udzielić Ci kilku wskazówek, by Ci ułatwić zadanie. Dobra, jeszcze raz spraw, by woda w Bolonie wirowała. Uh -huh. A, jasne? Uh -huh. Uh -huh. W prawo czy w lewo? W którym kierunku powinna wirować woda? Uh -huh. da E, no cóż, chyba w lewo. A teraz podejdź tu do mnie. E, y... <śmuszczak> I wszystko jasne. E? To znaczy? <śmuszczak> Jesteś typem o prawostronnej rotacji czakry. Co? Już wiem, na czym polega problem. Zakręciłeś wodę w balonie w złą stronę. Aby wygenerować jak najwięcej czakry, organizm wytwarza z niej spirale. To, w którą stronę jest zakręcona, jest indywidualną cechą wojownika. Spirale mogą być prawoskrętne i lewoskrętne. Jeśli kręcisz wodą w kierunku odwrotnym do kierunku przepływu czakry w spirali, czakra traci swoją moc. Ha! Nic dziwnego, że ci nie idzie. Każdy ninja powinien sam odkryć rodzaj swojej spirali czakry. Dobra, ale skąd ty możesz wiedzieć, że moja jest akurat prawoskrętna? Ea! Można poznać po włosach. Jeśli rosną na prawo, spirala jest prawoskrętna. Jeśli na lewo, to jest lewo-skrętna. To bardzo proste. Aha, wiedziałbym to, gdybym się czesał. Teraz rozumiesz? Spróbuj zakręcić wodę w balonie w prawą stronę. Nigdy nie przypuszczałem, że moje włosy rosną w jakimś kierunku. Zobacz, Naruto, na pewno spodoba ci się to jutsu. Wymaga jedynie czakry. Nie musisz tworzyć złożonych pieczęci. Nawet małopojętny uczeń może je opanować. Dasz sobie radę. Hej! Kogo nazywasz małopojętnym? Zapominasz, kim jestem? To ja kiedyś zostanę Hokage. Za trzy dni perfekcyjnie opanuję tę technikę. A wtedy przestaniesz się śmiać. Trzy dni? Tego jutsu nauczył nas niekto inny jak czwarty Hokage. Ha? Tak. Musisz wiedzieć, że doskonalił je całe trzy lata pod względem trudności wykonania jest na drugim miejscu. To jedno z mistrzowskich ninjutsu. Żeby je opanować, musisz przejść przez trzy fazy treningowe. Trening z balonem wypełnionym wodą jest pierwszą z nich. Czwarty Hokage doskonalił je trzy lata? A był najlepszy. A ty? Nie przeszedłeś jeszcze pierwszej fazy i chcesz opanować to Jutsu w trzy dni? Puknij się w czoło, dzieciaku. Dobra, na dziś wystarczy. Wracam do miasta. Zaniedbałem moje badania. Już późno, idziesz? Drugie pod względem trudności. Ninjutsu czwartego Hokage? <śmiech> Zostanę tu jeszcze chwilę. Ha. To do zobaczenia, nie przetrenuj się. Ha. Mam nadzieję, że Naruto sobie poradzi. Ciekawe, jakie osiągnie efekty. Dziękuję, wąsacz, chodź tu. Przepraszam, gdzie jest toaleta? Nie mam zamiaru marnować trzech lat na to, Judsu. Dobra! Zaczynamy, Naruto. Jeszcze dziś się go nauczę. Wybuchnij, głupi balonie! Uh. Nic! Co muszę zrobić? Masz świetną fryzurę, ha! <grymne> uh. uh. uh. Ile można? Mija trzeci dzień i nic! Rozciąga się, ale nie pęka! A przecież woda obraca się w prawo! Ha, ha, ha, ha. To jest życie! Uwielbiam to miasto! Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Au! Co jest? Fój! mógłby czasem omyć zęby? Dobra, czas na wzmocnienie. Co, co się dzieje? No nie! Świetnie, ręce mi się trzęsą ze zdenerwowania! Nawet mało pojętny uczeń może je opanować. Dasz sobie radę. Mówił, że nie muszę tworzyć żadnych trudnych pieczęci. A? Ej, zostaw to! To nie jest zabawka. To jest to! Uh. Rusz te swoje stare kości z wyra! Uh. Uh. Jak już tu jesteś? Przynieś mi wody, dobrze? Chcesz wody? Hm. Uh. Uh. Pierwsza faza treningu za mną! Co teraz? A, udało się, co? Poproszę jeszcze raz o małą demonstrację. Patrz uważnie. Nie spuszczaj balonu z oczu. <gryst retrieźń> Interesujące. To, ale cały dzień prowadziłem moje badania. Badania? Tak to się teraz nazywa. <śmiech> Muszę przyznać, że nieźle dał sobie radę. W jednej ręce trzymał balon, a drugą emitował czakrę. Dziwny pomysł, ale to dziwny dzieciak. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. <śmiech> Udało ci się, gratulacje! Widzę, że moja cenna rada nie poszła na marne. W zasadzie to muszę podziękować jemu. No? Widziałem, jak bawił się moim balonem i wtedy wpadłem na świetny pomysł. Kotek turlał nim w te i z powrotem, więc woda w środku wirowała w różnych kierunkach. I wtedy mnie olśniło. No i co wymyśliłeś? Przypomniałem sobie lekcję, jakiej mi kiedyś udzieliłeś. Twój balon miał wówczas bardzo nierówną powierzchnię. Moim problemem było to, że kręciłem wodą w jednym kierunku, dlatego mój balon był gładki, nie to co twój. Pomyślałem, że jeśli balon ma wybuchnąć, to woda w środku musi rozpierać balon w wielu miejscach. I gdy tylko na to wpadłem, reszta była już bardzo prosta. Nie potrafi jeszcze tego zrobić jedną ręką, ale znalazł na to inny sposób skuteczny. <śmiech> Możesz mi mówić mistrzu! Dobrze, a zatem pierwszy krok masz już za sobą. Hurra! A może masz ochotę zobaczyć to jeszcze raz? A. Zużył mnóstwo energii. Czy jego sieć czakry wytrzyma takie obciążenie? A przecież to dopiero początek. No dobrze, jesteś gotowy przejść do następnego etapu? Tak! Co mnie czeka? Trening z bronią czy... Uh... Proszę bardzo A? Gumowa piłka? Uh, żartujesz sobie, prawda? Podnosimy stopień trudności uh. Balon z wodą to przy tym bułka z masłem Rzeczywiście trudne. Pierwszy element to rotacja, drugi siła. Ale pamiętaj o jednym. Tym razem nie ma w środku wody, więc trudniej ci będzie spowodować ruch cząsteczek. Tak, zauważyłem. Musisz sam pokombinować. Muszę wymyślić coś innego. A tymczasem ja wracam do moich badań. Hej, nie odchodź! Zostań i pomóż mi w treningu! Nie zostawię mnie tu samego! Przestań jęczeć. Jest jedna rzecz, której jeszcze nie zrozumiałeś. A? Powiedziałem, że będę twoim nauczycielem, nie ojcem. Nie będę cię trzymał za rączkę. Albo zrobisz to sam, albo zrezygnuj. Nie bądź dzieckiem i naucz się samodzielności, jak prawdziwy Shinobi. Y no dobrze, spróbuję. Ja tylko chciałem, żebyś przed odejściem jeszcze raz mi to pokazał. Zapłać. Mam gdzieś, chciwy stary pierniku! To ty mi mówiłeś o postępowaniu godnym, Shinobich. Może dałbyś mi przykład? <śmienny> Miał rację. To o wiele trudniejsze niż w przypadku balona. Ręce mi po prostu odpadają. Czy wytrzymają jeszcze kolejną próbę? <słyszy> Czy dni będę robił w kółko to samo. To jedno z mistrzowskich ninjutsu. Przestań jęczeć. Albo zrobisz to sam, albo po prostu zrezygnuj, chłopcze. Dobra. Hej, Naruto! A ty co tu robisz? Skocz do miasta i przynieś mi lunch. Co? Dlaczego ja? Jesteś moim uczniem i powinieneś wykonywać polecenia nauczyciela. Proszę, synu. Dziękuję bardzo. Nauczycielem od siedmiu boleści. Czego on mnie nauczył? Niczego. No to kup mi to! Loda owocowego na patyku, proszę! Proszę, syn. Jestem już duży, mogę zjeść całego! Nie, podziel się. Mama będzie zła, jeśli nie będziesz chciał jeść kolacji. Racja. Tak myślałem. A? Może mógłbyś dzisiaj choć przez chwilę pomóc mi w treningu? Nie mam czasu. Muszę wracać do miasta, bo umówiłem się z kimś, kto pomaga mi w badaniach. Musisz sam się nauczyć tego jutsu, Naruto. Tylko wtedy przyniesie ci ono same korzyści. Myślałem, że wyraziłem się jasno. Nie zachowuj się jak małe dziecko. Jesteś ninją. Oczywiście, nie przejmuj się mną! Wszystko rozumiem. Zapomnij o sprawie. Tak tylko pytałem. Wiem, że masz inne obowiązki. Jakoś ci nie wierzę. Hej, hey, to prawda! Jiraja nie ściemnia! <ścoughs> <ścoughs> <ścoughs> Nie ma sensu. Robię co mogę, a piłka nie pęka. Tracę tylko swój czas i na marne zużywam czakrę. I jeszcze ten ból. Im bardziej zwiększam przepływ czakry, tym jest większy. Ale muszę. Muszę dać z siebie wszystko, inaczej piłka nie pęknie. A może jestem za słaby. Jest! Muszę pokonać ból i wygenerować jeszcze więcej czakry aż do granic możliwości. Ach, ciągle za mało. A jeszcze trochę. Wytrzymaj! Teraz! Udało się! Udało! Proszę, Widzę dalsze postępy. He? Huh? Ale piłka nie wybuchła jak u ciebie. Powstała tylko dziurka. A coś ty się zrobił taki drobiazgowy. Chcesz jednego? Samodzielnie zrobiłeś krok naprzód. Huh? <śmiech> <śmiech> to jest pyszny! Aha. <śmiech> to jak? Gotowy na mały eksperyment? Pewnie! Jaki? Wyciągnij prawą dłoń. Hmm? <laughs> uh, co to jest? Popracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Wojciech Trzymański. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział w ziemi Adam Kluczyński, Paweł Szczesny, Kinga Tabor, Brygida Kurowska i inni. Skup się, powtarza! Skup się, skup się, skup się! Przecież ja tak łatwo się rozpraszam. To zawsze był mój słaby punkt. i Ruka Sensei często mi wypominał brak koncentracji. Żałuję, że tak rzadko go słuchałem, ale zawsze coś mnie rozpraszało. Skup się, skup się, skup się. A co ja, makulatura? W następnym odcinku główny punkt. Znak liścia. Sam się skup, mądralo!